ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Was w 26. podcaście Papa Cafe Jest 3 maja, czyli Maliówka Ja znajduję się w Stępinie Stępina jest to miejscowość, wieś Znajdująca się w powiecie strzyżowskim W gminie Frysztak Województwo Podkarpackie Ja znajduję się w Stępinie Jestem pod schronem kolejowym Gdzieś tam w tle słychać jakąś kapelę ludową. Jeszcze tam nie byłem, za chwileczkę przejdę się. Będziecie mogli ze mną posłuchać tego, co się tam dzieje. A ja, jak już wspomniałem, przed chwileczką znajduję się pod schronem kolejowym. Czym jest schron kolejowy? Schron kolejowy w Stępinie został wybudowany w czasach wojny, w latach 40. XX wieku. No niestety nie dysponuje żadnymi pomocami naukowymi którymi mógłbym się podpierać, tak, że mogę palnąć jakąś głupotę, ale obiecuję uzupełnić te informacje w show także mm, długość tego schronu kolejowego oraz dokładne daty powstania, mam nadzieję, że tam się znajdą. Zapraszam Was do wysłuchania tego podcastu, kolejnego spotkania ze mną, kolejnego spotkania z papą i kolejnego spotkania z audycją, z słuchowiskiem, z podcastem Papa pa, kafe. No. No to teraz Homer może zacząć. To start, press any key. The any key? Ja właśnie spaceruję wzdłuż mm, schronu kolejowego, o którym mówiłem. No jest on dość, dość długi. Ja dzisiaj obejdę go w koło. Wyobraźcie sobie, że... Mm, Potrafiły do tego schronu kolejowego wjeżdżać pociągi z pełnymi składami wagonów. Na tych wagonach prawdopodobnie miał być przewożony sprzęt wojskowy i miało być to takie strategiczne miejsce podczas II wojny światowej. Tutaj w okolicy Niemcy wybudowali ten schron. Jest też drugi, całkiem niedaleko mniejszy, jest to taki przejazd między jedną a drugą miejscowością. Natomiast ten schron właśnie miał na celu bronić yy, kolej, tą wojskową, niemiecką kolej. No, jest to dość masywna konstrukcja wykonana przez, yy, zarówno przez miejscową ludność, jak i przez ludność, która została przywieziona tutaj przez Niemców, gdy trwały prace związane z budową tego schronu kolejowego miejscowa ludność, która przy nim nie pracowała była zupełnie nieświadoma co tutaj się dzieje Niemcy bardzo skrzętnie ukrywali całą budowę wszystko było zasłonięte ludność nie mogła zbliżać się do terenu budowy Także nieliczni wiedzieli, co tak naprawdę dzieje się w ich miejscowości, co tak naprawdę dzieje się w tej okolicy. W czterdziestym roku Hitler spotkał się w skronie kolejowym z Mussolinim. Są z tego wydarzenia nawet jakieś zdjęcia, także nie jest to jeden z mitów historycznych. Mam ten komfort, że w tej chwili nikt nie zapuścił się tak daleko, jak ja. Nikt nie plączy mi się tutaj wokół schronu i mogę swobodnie do Was poopowiadać na ten temat. Tak, wykazałem się już odrobiną ignorancji i niewiedzy, bo nie przygotowałem faktów historycznych związanych z tym miejscem no ale pomysł na powiedzenie tych kilku słów przyszedł mi wraz z pojawieniem się w tym miejscu wsiadłem w samochód, wybrałem się na przejażdżkę no i podjechałem tutaj yy, wiedziałem, że tutaj coś się dzieje, bo co roku w tym czasie coś tutaj się dzieje podjechałem tutaj, aby yy, zrobić może kilka zdjęć yy, czego za chwilę dokonam no, a przy okazji, mając zuma w kieszeni, stwierdziłem, że nagram też te kilka słów. Ptaszki pięknie ćwierkają nam tutaj w tle. Słoneczko grzeje mnie mocno w plecy. Czyli piękna majowa pogoda, piękna, śliczna majówka. Coś, co napawa takim chwilowym optymizmem. Ja tutaj zrobię kilka zdjęć, później, może jakieś umieszczę, abyście mogli zobaczyć, jak wygląda schron kolejowy, o którym mówię. Chociaż tak naprawdę zdjęcia nie oddają ogromu tego obiektu, ale mam nadzieję, że będziecie mieli chociaż na miastkę tego, co ja mogę tu oglądać, co widziałem już niejednokrotnie, co dobrych. Kilku, kilkunastu lat jest oddane y, do oglądania zwykłym turystom, do oglądania miejscowej ludności. Ktoś planował się tym zająć. Na przestrzeni lat były tu różne rzeczy. Y, między innymi y, kiedyś była tutaj pieczarkarnia. tak. Ludzie za czasów komuny. Y, a może niekoniecznie komuny, ale za, za, za takich czasów, gdzie nie przywiązywało się takiej wagi do tego typu obiektów, wykorzystywali ten schron kolejowy m.in. do tego i była tutaj pieczarkarnia. Dzisiaj można zobaczyć jakieś pozostałości. W środku tego schronu kolejowego yy, są właśnie jakieś etykietki związane z, z jednym z przeznaczeń tego miejsca. Yy, tutaj, między innymi, obok festynu, który na przykład odbywa się dzisiaj i które odbywają się od czasu do czasu, yy, odbywają się różne rekonstrukcje. Raz w roku, czasami więcej razy, zbierają się grupy entuzjastów, grupy rekonstruktorów, którzy przedstawiają jedną z danych bitew, które odbywały się. Yy, podczas II wojny światowej, no i nie tylko. Pojawiają się wtedy właśnie te grupy rekonstrukcyjne, pojawia się telewizja, ma to swój niepowtarzalny klimat. Niejednokrotnie pojawiał się czołg, który najczęściej szwankował. Często właśnie ten czołg jest wystawiony tutaj przy schronie podczas różnych takich imprez okolicznościowych gdy dojdę tam do końca to przekonam się o tym, czy ten czołg stoi dnia dzisiejszego dobrze, porobię jeszcze kilka zdjęć, przejdę się wzdłuż schronu no a później może żeby nie robić y, zamieszania, żeby nie ściągać na siebie uwagi nie będę wiele mówił, ale mm, zostawię Was z dźwiękami, których można tutaj posłuchać, a jak już wspominałem i jak słyszę z oddali, yy, gra tam jakaś kapela ludowa więc ja teraz zmierzam w tamtym kierunku dla was dźwięki, a dla mnie zdjęcia ale przecież to nie śpiewające ptaki są ważne podcastowa kawiarenka zawsze jest otwarta i zawsze można spędzić tutaj mile czas bez względu na to, co za okno. Sam przechodzę regularnie, to wiem. Zapraszam serdecznie do Papy Cafe. Mówił do Was Robert Kessling z próby mikrofonu. Co o 16 lat tego mam, od fartuszkiem jeszcze nie mam, odrażniste załoga, chłopców Żeby miało na śmierć chłopców nieby. Nasi chłopcy tacy są, do kochania zdolni są, A jak pójdą do wojska to porzucą. Nasi chłopcy tacy są, do kochania zdolni są, A jak pójdą do wojska to porzucą. Bo sobie panieci uważajcie, wszystkie swoje komory zamykajcie. Bo ja sobie nie zamkłam, dopuściłam boganka, a za dziewięć jeszcze ciepły sanka. Bo ja sobie nie zamkłam, kwam dopuściłam boganka, a za dziewięć jeszcze ciepły Kolejne wejście, a ja wracam już tą samą drogą, którą przywędrowałem, czyli wzdłuż schronu do miejsca, w którym pozostawiłem samochód. Te kilka chwil, te kilka kwadransów spędzonych tutaj przy schronie kolejowym to jednak nadmiar zapachów, nadmiar wesołych biesiadników, nadmiar folkloru, więc udaje się dalej przed siebie. W troszeczkę inne, w troszeczkę bardziej ciche i spokojne miejsce. Niestety yy, obok tablicy informacyjnej tłoczyło się sporo osób. Także historię powstania schronu i to co mieściło się w tym schronie kolejowym w kolejnych latach. Przybliżę wam już będąc w domu. Czyli to jest magia podcastu.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 www.retroradiopodcast.blogspot.com Mamo, bo się potnę. Monumentalne, oryginalne konstrukcje obiekty zlokalizowane na terenie wsi stempina oraz Strzyżowa nie należą do typowych. Podobne kompleksy znajdują się tylko w okolicach Łodzi oraz nieopodal Soyson we Francji. Tak naprawdę o tych wszystkich obiektach wiadomo niewiele. Nikt nie potrafił do tej pory w miarę pewnie i precyzyjnie określić ich przeznaczenia. Witam Was ponownie, już znajduję się w moim małym studio Papa Cafe i pod osłoną nocy chciałem wykazać się odrobiną kompetencji postanowiłem uzupełnić swoją wiedzę na temat kompleksu schronów kolejowych w Stępinie w Strzyżowie na temat schronu kolejowego, o którym wspominałem odrobinę wcześniej na temat tego miejsca, w którym dzisiaj się znajdowałem w którym dzisiaj nagrywałem i postaram się kilka tych informacji Wam przekazać Wiosną 1940 roku rozpoczęto prace przygotowawcze do wzniesienia kwatery firera Adolfa Hitlera, która wysunięta najdalej na południe Polski, a położona w niedalekiej odległości od granicy ze Związkiem Radzieckim, miała na celu zapewnienie pobytu przedstawicieli najwyższych władz III Rzeszy i kierowanie poczynieniami na froncie wschodnim. Prace odbywały się w dużej tajemnicy. Teren budowy otoczony został kilkumetrowym parkanem, poza który można było wychodzić, wjeżdżać ze specjalnymi przepustkami. Od góry całość maskowała siatka plastikowo-metalowa, rozpięta na stalowych linach, umieszczonych na zaczepach od południowej strony na zboczu wzgórza. Na siatce rosły atrapy drzew, krzewów, trawy, fragmenty domów Płotów. czyli jak widzicie wszystko było skrzętnie ukrywane, o tym już wcześniej wspominałem w historii schronu kolejowego yy, czytam właśnie, że yy, projektowanie i wykonawstwo spoczywało na największej niemieckiej organizacji budowlanej organizacji TODA yy, organizacja TODA która została utworzona w nazistowskich Niemczech miała za zadanie budowę obiektów wojskowych no i właśnie takie obiekty wojskowe były budowane przez tą organizację przez tą organizację był budowany również schron kolejowy w Stępinie dla zamaskowania rzeczywistego przeznaczenia inwestycji oficjalnie przedsięwzięcie zarejestrowano jako budowa jednego z zakładów dla berlińskiej firmy chemicznej Plac budowy objęty był ścisłą ochroną wojskową, policyjną i dostęp do wznoszonych schronów żelbetonowych mieli tylko upoważnieni Niemcy. Łącznie zatrudnionych było około 3 do 6 tysięcy ludzi. Budowę zakończono w lecie 1941 roku. Czyli wyobraźcie sobie, w półtorej roku został wybudowany cały schron kolejowy. Już za moment podam Wam wymiary tego schronu i wyobraźcie sobie, jak wielki to jest obiekt i jaka masa pracy w tamtych latach musiała być włożona w to, żeby taki obiekt mógł powstać. Tutaj czytam, że byli, były to osoby zatrudnione, ale czy było tak do końca? Czy nie byli to niemieccy więźniowie zesłani yy, właśnie za karę, żeby... Budować takie bunkry. Z wielu słownych przekazów można dowiedzieć się, że byli to zarówno mieszkańcy okolicznych wiosek, którzy zostali przywożeni tam siłą i musieli pracować przy budowie tego schronu. Były to osoby narodowości żydowskiej. Prawdopodobnie większość z tych osób żeby nie przekazać informacji o tym co zostało tutaj wbudowane zostały zgładzone no ale mm, tak jak wspomniałem na samym początku te fortyfikacje ten obiekt yy, do dziś nie wiemy jakie dokładne było jego zastosowanie jaki był dokładny yy, cel postawienia tego schronu kolejowego Projektowanie i wykonawstwo, jak już wspomniałem, spoczywało na, na organizacji TODA. Yy, oprócz wybudowania tego obiektu, wybudowali oni również inne obiekty, zaplecza, które znajdowały się koło stacji kolejowej we Frysztaku oraz częściowo Wiśniowej, skąd poprowadzono 3,5 km bocznicę do placu budowy. Prace przygotowawcze i pomocnicze poza placem budowy wykonywali Niemcy oraz obcokrajowcy, a na terenie właściwego placu pracownicy przymusowi zakontraktowani, czyli jak wspominałem robili to wbrew własnej woli. Łącznie pracowało od 2 do 4 tysięcy, czyli różne źródła, różne sprzeczne informacje na ten temat i ci ludzie, którzy w większości zginęli, rozstrzelani w lasach koło Warzyc. Warzyce to jest taka miejscowość, która znajduje się niedaleko mojego miejsca zamieszkania i jest tam właśnie między innymi wielki cmentarz pomordowanych podczas II wojny światowej i właśnie były to przede wszystkim osoby narodowości żydowskiej, czyli zgadzałoby się to, co mówiłem przed chwilą, że duża ilość Żydów pracowała przy budowie tego schronu. Jak już wspomniałem, obiekt został oddany do użytku w 1941 roku. Budowle były gotowe do swoich celów, zamaskowane, a obiekty były chronione przez ponad 100-osobową załogę, dla której przygotowano kwatery oraz zaplecze socjalne. 27 sierpnia 1941 roku, w dwa miesiące po rozpoczęciu operacji Barbarossa, w kompleksie przebywał Adolf Hitler i Benito Mussolini, czyli to o czym wspominałem. Kilka godzin konferowali, a następnie udali się do Krosna, by stąd odlecieć na Ukrainę. W jednym z innych źródeł odczytałem, że przylecieli do Krosna i spędzili noc. W tym właśnie schronie kolejowym i stąd odjechali i odlecieli. Po wizycie Hitlera obiekt był przygotowany na przybycie Führera, lecz tak się nie stało. Do wskazują, że służył jako miejsce montowania podzespołów do czołgów, samolotów, a nawet pocisków. Zbliżający się szybko front w lipcu 1944 roku spowodował ewakuację Niemców i wejście Rosjan, którzy utworzyli w po niemieckich budynkach pomocniczych szpital polowy. Po rozpoczęciu ofensywy styczniowej Rosjanie wyruszyli na zachód, demontując i wywożąc elementy wyposażenia wewnętrznego i elementy maskowania. Po zakończeniu działań wojennych pieczę nad obiektem objęło wojsko polskie, Ministerstwo Obrony narodowej, które dzierżawiło go w poszczególnych latach różnym instytucjom. W latach 50. na przechowalnię ryb, później obuwia, w latach 60. Narodowy Bank Polski był dzierżawcą tego schronu. I mieli tutaj ukrywać depozyty, środki płatnicze i dokumenty na wypadek wojny atomowej. Czyli wyobraźcie sobie, jakie były obawy w latach 60 no ale z tego co wyczytałem zrezygnowali z tego pomysłu i nie przechowywali tu żadnych wartościowych rzeczy w latach 70 do lat 90 rolnicze spółdzielnie produkcyjne dzierżawiły ten obiekt i jak już wcześniej wspominałem była tutaj uprawa pieczarek był to garaż dla parku maszynowego no i od 2000 roku. Obiekt jest własnością gminy Frysztak. Może nie będę przybliżał poszczególnych budynków. Cały czas wspominam o schronie tunelowym i oprócz tego schronu tunelowego był jeszcze schron techniczny, czyli maszynownia oraz pięć bunkrów broniących dostępu do głównego obiektu zbudowane są one też z żelbetonu grubości ścian i stropu 2 metry schron tunelowy o którym wspominałem warto przybliżyć jego mm, rozmiary 382 na 16,5 metra a wysoka na prawie 9 metrów w środkowej części ma kształt łuku kołowego podzielić go można na trzy części początkowa i końcowa prostolinijne środkowa łukowa a całość podzielona na moduły dylatacyjne o długości 24 metry każdy czyli można w różnych miejscach wejść do tego schronu w różnych wyjściach można wyjść z tego schronu no było to tak rozwiązane prawdopodobnie ze względu bezpieczeństwa no budynek sprawia wrażenie zarówno z wewnątrz jak i z zewnątrz ja postaram się wrzucić gdzieś jakieś zdjęcia, które dzisiaj wykonałem. Jeżeli ich nie znajdziecie, to wystarczy wpisać w internecie schron kolejowy albo schron Stempina i mam nadzieję, że bez problemu znajdziecie jakieś informacje na ten temat. Bez problemu znajdziecie zdjęcia tego schronu. No niestety do dnia dzisiejszego nie przetrwało zarówno kilka budynków, jak i wyposażenie tych schronów. Ja wspominałem również o pewnej ekspozycji, która znajdowała się kiedyś w schronie. Dzisiaj jej już nie ma, tak samo jak nie ma biletów wstępu. Nie wiem, czy to było spowodowane tym konkretnym dniem, tą konkretną imprezą ale każdy mógł bez problemu wejść do schronu mógł zwiedzić jego wnętrze z zewnątrz schron też zachowany jest w dość dobrym stanie no jeżeli ktoś interesuje się tym tematem jeżeli ktoś zwiedzał kiedyś inne fortyfikacje poniemieckie które znajdują się na terenie Polski to wie, że niewiele z tych fortyfikacji niewiele z tych budynków z tych obiektów zachowało się w idealnym stanie a tutaj można powiedzieć że jest całkiem nieźle w tej materii to by było chyba na tyle jeżeli chodzi o moje uzupełnienie o takie bardziej historyczne fakty o, o dane i odnośnie wielkości tego bunkru Wspominałem jeszcze o różnych rekonstrukcjach, które odbywają się na terenie właśnie, który przylega do tego obiektu. Rekonstrukcje te noszą taką samą nazwę, jaką nosi ten schron. I co roku właśnie odbywa się taki zlot militarny i podczas tych zlotów militarnych odbywają się te rekonstrukcje, czyli jeżeli ktoś chciałby zwiedzić schron kolejowy w Stępinie to wydaje mi się, że najlepszy moment, aby wybrać się w te rejony najlepszy moment, aby zwiedzić ten obiekt to jest właśnie czas zlotu militarnego zazwyczaj jest to pod koniec sierpnia nie wiem jak wygląda kalendarz imprez w tym roku ale myślę, że na bieżąco można to sprawdzić, na bieżąco można zobaczyć jak to wygląda i można właśnie przyjechać, wybrać się odrobinę wcześniej, żeby zdążyć na czas, w zeszłym roku był straszny ruch ludzie ciągnęli z lewa i prawa, że tak powiem i każdy chciał obejrzeć to, co dzieje się właśnie tutaj w Stępinie każdy chciał zobaczyć tą rekonstrukcję każdy chciał zobaczyć Żołnierzy z tamtej boki Każdy chciał zobaczyć sprzęt, każdy chciał zobaczyć jeżdżące czołgi i tego typu rzeczy. Ja z wami już się żegnam, a na koniec jeszcze jeden utwór, który niejako nawiązuje do czasów, o których wspominałem. Mówię wam cześć i do usłyszenia na falach polskiego podcastingu. Nie mam własnego zdania. Jestem niemieckim oficerem. Czy naprawdę takie tempy, czy tylko gra głupka? Dwie. Są takie pasjanse, w których dopiero po odwróceniu kart widać, czy pasjans wyszedł. To był J-23. Jeszcze raz nas oszukał. Ale przynajmniej jedno jest pewne. Już nigdy nie pojawi się w niemieckim mundurze. W Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigal. J-23 znowu nadaje... Germans call me Klaus, but some people call me Jay, my serial number is 23, 23 is okay, I'm undercover agent, Soviet or Polish, I don't care. Ty masz mnie chyba za idiotę, Bruner. Pamiętaj, że zawsze jestem twoim przyjacielem, Hans. Powtórz. Pamiętaj, że zawsze jestem twoim przyjacielem, Hans. Od początku, Bruner. To jest ręce You love national hero, be inspired Rational Polish never mind Has some tone, always young Ready, steady all the time Get carried, you got style Clever, blameless and they're wild Aaaa, jesteś Hans <coughs> Spodziewałem się, że ciebie to zastanę Schowaj to bukawkę, turni, dopóki mam ochotę jeszcze z tobą rozmawiać Oczywiście zaszło małe nieporozumienie, przepraszam Otóż, Prze -prze -prze -prze przepraszam J. Hey! Ail! Ty szuman. Jyszczury. Takie sztuczki nie ze mną, buler. Cieszę się, że mamy trochę czas w siebie nas. <laughs> My nigdy nie, nie żartujemy. Nie lubię takiej gotowy. Jestem oficerem polskiego wywiadu. Aha. To wszystko? Wszystko. stulpesk. Trzymajcie się! Posyłam wam dwa plutony SS! Halo! Halo! Halo!